Super, kochani, jak się macie? Jak się macie? Kościele, jak się macie? Ja wiem, że dzisiaj wakacje się kończą, że skończyliśmy etap oduczania się ostatnie dwa miesiące, kiedy tutaj stawałem, często mówiłem o tym, żebyśmy się oduczali, a nie uczyli, bo przecież mieliśmy wakacje, więc warto się czegoś oduczyć, aby teraz ten, te 10 miesięcy wykorzystać na to, aby się czegoś nauczyć. Amen? Ale zanim jeszcze poszliśmy, idziemy do szkoły, do szkoły pójdziemy dopiero jutro, więc dzisiaj będę dalej kontynuował temat oduczania się. Chciałbym dzisiaj kontynuować temat, którym dzielił się też pastor w zeszłym tygodniu na nabożeństwie. Ale chciałbym zacząć od tego, kochani, że dzisiaj jest też 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. I bez tej jednej cechy, która wyróżniała się wśród ludzi, którzy walczyli podczas tej II wojny światowej, być może dzisiaj nie mielibyśmy wolności. Być może gdyby nie ta cecha wśród tych ludzi, być może dzisiaj nie byłoby nas tutaj w tym miejscu, być może należeli, nasz kraj należałby do innego państwa. Wytrwałość. Tysiące, miliony Polaków wytrwale walczyło z okupantem po to, abyśmy my mogli dzisiaj żyć w wolnym kraju. I to jest niesamowite, wiecie, ja nie lubię rozpamiętywać przeszłości, ale uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, to o tych ludziach, którzy oddali swoje życie po to, abyśmy my mogli dzisiaj cieszyć się wolnością. To jest niesamowite i w, w dużo szacunku i hołdu należy się tym wszystkim bohaterom. Od tego chciałem zacząć. Biblia często, często przyrównuje nas do żołnierzy, Przyrównuje nas do sportowców. Biblia w wielu miejscach mówi o wytrwałości. 32 razy w Biblii pojawia się słowo wytrwałość. Wytrwałość, słowo, które było używane właśnie do określeń sportowych. Pastor w zeszłym tygodniu wspominał o, o Edisonie. W zeszłym tygodniu mówił o tym, że Edison zanim, zanim wynalazł żarówkę, 2000 prób przeszedł, zanim... Te światło z tej żarówki zaświeciło, zanim doszedł do sukcesu. Okazuje się, że Edison tak naprawdę wykonał 5000 tysięcy prób. W pewnym momencie miał wywiad z młodym dziennikarzem. I ten dziennikarz pyta go, mówi, dlaczego walczysz dalej, skoro 5000 tysięcy razy nie udało ci się, to dlaczego dalej nadal kontynuujesz pracę nad żarówką? A on popatrzył na niego i mówi, młody człowieku, Nieprawdą jest, że poniosłem 5 tysięcy razy pomyłkę, ale prawdą jest, że 5 tysięcy razy odkryłem sposób, w który to nie działa. I tak kiedy myślę sobie o naszym życiu chrześcijańskim, kiedy myślę o naszym chrześcijaństwie, kiedy myślę o sobie, kiedy myślę o was i patrzę na przykład dzisiaj, wiecie, to był cudowny czas uwielbienia. Nie wiem jak wy, ale chciałbym, żebyśmy zabili brawo do naszych muzyków, ponieważ naprawdę dzisiaj czułem się jak w niebie. Ale jeden werset, jeden wers z tej piosenki, którą żeśmy gdzieś tam śpiewali, przykuł moją uwagę, zrobiłem sobie nawet zdjęcie, ponieważ tam było czekaj na jego głos, czekaj na jego moc, on przyjdzie. I myślę sobie, nie, nie chcę czekać, nie chcę czekać. Nie chcę czekać, ponieważ moje życie, moje chrześcijańskie życie nie polega na oczekiwaniu i cierpliwości, Moje chrześcijańskie życie polega na tym, że wytrwale biegnę do przodu po zwycięstwo, które dla mnie przygotował On. Amen? Amen, Kościele, nauczymy się, dzisiaj, nauczymy się dzisiaj mówić Amen. Amen. Kiedy będzie coś dobrego powiedziane, powiedz Amen. Amen? Amen? Jeszcze głośniej, Amen? Amen. Chciałbym, żebyśmy przez następny rok zawsze mówili Amen, kiedy coś dobrego będzie z tego miejsca mówione. Wiecie, ja mam dość takiego chrześcijaństwa, które ciągle gdzieś w takiej cierpliwości, niby takiej udawanej pokorze, ale ciągle czegoś oczekuje. Mam dość chrześcijan, którzy ciągle mówią, czekam na jego głos, czekam na to, co on mi powie i wtedy zacznę coś robić. Kiedy patrzę na Biblię, kiedy patrzę na to, co mówi Boże Słowo, w wielu fragmentach, kiedy Bóg przychodzi do jakiejś osoby nawet, kiedy do niej przychodzi, to zawsze mówi, idź, idź, bądź w ruchu. Wiecie, dzisiaj Jezus Chrystus być może nie przyjdzie do Ciebie e, tak jak w tamtym czasie, nie przyjdzie do Ciebie fizycznie, nie powie idź coś, zrób, nie, grzesz dalej i tak dalej, ale kiedy po, pogodziłeś się z Chrystusem, kiedy On przyszedł do Twojego serca, to jest ten moment, kiedy On mówi do Ciebie idź i Twoje chrześcijańskie życie polega na tym, że Ty jesteś w ciągłym biegu, że Ty jesteś w ciągłym ruchu. Ty już nie czekasz na to, aż coś się wydarzy, ponieważ w Twoim życiu już coś się wydarzyło. I teraz biegniesz, teraz idziesz, pomimo okoliczności, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje w Twoim życiu, Ty idziesz i jesteś w ciągłym ruchu. Jeśli słyszysz ludzi, jeśli słyszysz takie głosy do swojego życia, przeczekaj to. Jutro będzie lepiej, przeczekaj. Daj sobie spokój, zostaw to. Co z tego, że w Twoim sercu się tu urodziło? Zostaw to. To za dużo wysiłku. Jeśli słyszysz takie głosy do swojego serca, to chcę Ci powiedzieć, to nie jest Boży głos. Ponieważ Bóg zawsze będzie mówił do Ciebie idź. Zawsze będzie mówił do Ciebie biegnij. Zawsze będzie do Ciebie mówił, ponieważ dlaczego? Dlatego, że ja jestem z Tobą. Ja jestem z Tobą, ja Cię przyprowadzę. Nieważne w jakim jesteś dzisiaj momencie w swoim życiu. Nieważne czy to jest szczęście, zdrowie, czy jesteś w pełni radości, On jest z Tobą. Ale kiedy jesteś w nieszczęściu, kiedy jesteś w chorobie, Bóg nie odwrócił się od Ciebie plecami. Bóg mówi, idź, ja jestem z Tobą i weźmiecie za rękę i przeprowadzi cię przez tę sytuację. I to jest prawda chrześcijaństwa. To jest coś, o czym pisze Jakub. Chciałbym wrócić do tego, ale najpierw jedna sentencja. Jeśli dziś nie mogę czegoś dosięgnąć, to co zrobię jutro? To jutro zbuduję drabinę i wejdę i dosięgnę tego to jutro zbuduję drabinę i wejdę i dosięgnę tego. Jakub w pierwszym rozdziale pisze tak. Drodzy bracia... Za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddani przeróżnym próbom. Wiecie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nie nagani, bez jakichkolwiek braków. I w tamtym tygodniu rozważaliśmy ten fragment, ale dalej jest napisane, jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich, szczodrze i bez wypominania i mądrość będzie mu dana. I mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą. Niech porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Dlatego, że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w swoim postępowaniu. Wow, ten fragment mówi o tym, że musimy mieć cel w życiu. Ten fragment mówi o tym, że musimy dokąd zmierzać. Że musimy coś widzieć gdzieś tam na końcu. Kiedy ja patrzę na swoje chrześcijańskie życie, kiedy patrzę na wasze chrześcijańskie życie, to my mamy ten cel. Każdy z nas ma ten cel. Zmierzamy do Pana, który czeka na nas, który ma otwarte ramiona po to, abyśmy wpadali tam jeden po drugim. Amen? My mamy ten cel. Ale i tak musimy biec. My nie chcemy w naszym życiu prób. Kto chce w swoim życiu próby? Bądźcie uczciwi. Kto chce prób w swoim życiu? Kto chce doświadczać porażki w swoim życiu? Kto chce, aby zwolni zwolniono go z pracy? Kto chce, aby swoje, twoje, być może twoje małżeństwo nie jest twojej winy, ale rozsypało się? Kto chce, aby twoje relacje były rozwalone? Kto tego chce? Kto chce być chory? Kto chce, kto z nas, kto z nas tutaj, którzy siedzimy, kto tego chce? Nikt, nikt normalny i w pełni rozumu nie będzie zabiegał o to, aby coś złego mu się działo. A mimo to Jakub pisze, drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddani przeróżnym próbom. Kiedy jesteś w próbie, to jest moment, w naszym życiu, kiedy często nie wiemy, co robić. To jest moment, kiedy najczęściej nasze chrześcijaństwo, kiedy najczęściej my sami w sobie poddajemy się, zostawiamy i, od, i wychodzimy daleko dalej. Idziemy byleby dalej, byle nie do rozwiązania, którym jest Jezus. Tutaj chciałbym powiedzieć tak, takie krótkie świadectwo. Jakiś czas temu wpadło mi do ręki, wpadł mi dokument. Był to dokument założycielski naszego kościoła tego kościoła tej w Kamiennej Górze z 1988 roku. Wpadł mi ten dokument do ręki i to, co tam zobaczyłem, zszokowało mnie. Ponieważ większość ludzi, ba, prawie żadnego człowieka, którzy dzisiaj jesteśmy tutaj, nie ma na, na tej liście. Raczej znaczy oni, oni są na tej liście, ale nie ma ich tutaj. Jest tylko jeden człowiek, oprócz pastora, który od samego początku jest na tej liście. I pomyślałem sobie, że jest to człowiek ogromnie wytrwały, Ponieważ my często, patrząc na nasze relacje, patrząc na ludzi, którzy są wokół nas, patrząc na niedoskonałości bądź na jakieś cierpienie, które dotyka nas w kościele, często mamy tendencję do tego, aby odwracać się i iść sobie w siną dal. Mówimy wtedy, chrześcijaństwo nie działa. Ludzie są B. Ludzie są nie OK. Pójdę gdzie indziej, być może tam będzie lepiej, albo w ogóle zacznę słuchać kazań w internecie. Kiedyś rozmawiałem z jedną z naszych, z naszych sióstr i ona mówi tak, ja mam wielu pastorów. Dzisiaj słucham pastora y, Pawła, jutro słucham pastora Maćka, a pojutrze posłucham pastora innego. Myślę sobie, okej, okay. ja też słucham wielu pastorów. Co najlepsze, mogę wyciągnąć swój telefon i zadzwonić do niektórych pastorów w Polsce i poprosić o pomoc. Mogę ich poprosić o to, żeby mi pomogli, żeby mi powiedzieli, jak, dokąd mam iść, dokąd mam zmierzać. Ale pomyślałem w ten sposób, bez tego, bez tego prawdziwego duchowego domu, którym jest tutaj, KZ Jeruzalem, bez tego domu, bez tego miejsca, bez tego fizycznego pastora, który przyjdzie do Ciebie, który pomodli się o Ciebie, który w momencie kryzysu w Twoim życiu zjawi się nagle w pewnym momencie, moje chrześcijaństwo nie utrzyma się długo. Potrzebujemy być gdzieś zakorzenieni, potrzebujemy wytrwałości w tym. Wiecie, ludzie nie są idealni, ja nie jestem idealny. I nigdy Was nie będę przekonywał do tego, że jestem idealny. Tak jak każdy z nas, spotykam się, tak jak każdy z nas, mam pewne niedoskonałości, mam pewne braki. To, co się staram, to staram się być wytrwałym. Wytrwale kochać innych ludzi. Nie zawsze mi wychodzi. Pewnie Wam też nie zawsze wychodzi wytrwale kochać mnie. Ale dlatego jedziemy na tym rowerze łaski. Dlatego Pan Bóg dał nam wlał nas w tą miłość, aby nigdy nam jej nie brakło. Jezus powiedział takie słowa, jeśli będziecie mnie szukać, ja dam się znaleźć. On nie powiedział, jeżeli będziesz siedział i czekał, aż on przyjdzie. On powiedział, jeżeli będziesz mnie szukać, znajdziesz mnie. Jeśli będziesz mnie szukać, dotrzesz do miejsca, które ja mam dla ciebie zaplanowane. Widzicie ten ruch, który jest w tym szukać? To całkiem inaczej brzmi niż cierpliwie czekać. Jakub jest bardzo konkretny, pisze, jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech o nią prosi Boga, i na tym moglibyśmy zakończyć. Ale, ale, niech jednak prosi z wiarą. Niech prosi o nią Boga. Niech porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Moje pytanie, ile razy w swoim życiu zwątpiłeś? Ile razy stwierdziłeś, że być może to coś ze mną nie tak? Przerzucasz to na siebie. Bóg powiedział, że Ci doskonale Cię stworzyłem idealnie Cię stworzyłem, jesteś piękny, jesteś dobry, dobrze Cię stworzyłem. Ale mamy tendencję do tego, że jeżeli coś nam nie wychodzi, jeżeli coś nie idzie, to mówimy, coś ze mną jest nie tak. Chcę Ci powiedzieć, wszystko jest z Tobą nie tak. Wszystko jest z Tobą nie tak. Wszystko, absolutnie wszystko. Bo to, że jest z Tobą cokolwiek tak, to czyni Chrystus w swoim życiu. Amen. To wszystko, co jest tak w Twoim życiu, to czyni Chrystus. Jego łaska i z Jego mocy zostaliśmy wyrwani z tego więzienia, którym jest to, co sami sobie zgotowaliśmy. Ale On przyszedł i podał Ci swoją rękę, podał Ci swoją dłoń. Jakub pisze o tym, że wiara w połączeniu z wytrwałością daje zwycięstwo. Wiara w połączeniu z wytrwałością. Nie sama wiara. Ja mogę wierzyć ja wierzę, że tak wiele rzeczy Bóg ma przygotowane dla mnie w życiu, ale poczekam i, i zobaczę, co On tak naprawdę dla mnie przygotował. Zobaczę, poczekam. Przyjdzie któregoś piętnego dnia, jak będę miał być może 80 lat i powie teraz. I możesz tak czekać całe życie. Tutaj przypomina mi się historia, historia pewnego człowieka. Ray Krok. Czy ktoś wie z Was, kto to jest? Ray Crock. Ray Kroc. Wiecie, nikt o nim nie słyszał. A gdybym powiedział, i teraz nie chciałbym nikogo urazić, to jest tylko na przykład kazania. McDonald's. Kto zna McDonald's? Nie się. Ale teraz w McDonaldzie są tofu, jest, także możecie się przyznać. Ale kiedy mówimy o Ma McDonaldzie, wszyscy wiedzą, co to jest McDonald's. Każdy gdzieś tam robił sobie prawdopodobnie zdjęcie pod złotymi łukami. I chwalił się na Instagramie kanapką, którą, którą mu tam przygotowali. Ale Ray Kroc to jest człowiek, który tak naprawdę stoi za, za tym wielkim sukcesem McDonald's. W wieku 52 lat był zwykłym sprzedawcą mikserów. W wieku 52 lat pojechał do jednego z miast i w tym mieście jeden z ludzi zaprosił go, bo chciał mu sprzedać 8 mikserów. Chciał kupić od niego te 8 mikserów. Więc on się zdziwił, bo... Tyle lat handlował, 16 lat handlował mikserami. Nikt nigdy nie kupił od niego 8 mikserów. A tutaj nagle ten człowiek podjeżdża i mówi ja poproszę 8 mikserów. 8 mikserów na tamten czas to było 40 koktajli w ciągu 3 minut. Nikt na świecie nie robił z taką szybkością jedzenia. I Raj Krok podjechał, pojechał z tymi mikserami i zainteresował się tym miejscem. Okazało się, że to była mała restauracja braci McDonald's. Wiecie... Kiedy on tam wszedł, od razu zobaczył, że coś tu jest nie tak. Po pierwsze, ludzie czysto robili jedzenie. Byli pięknie ubrani w piękne uniformy, a po drugie, pierwszy raz spotkał się z czymś takim, że na jedzenie czekał 10 sekund, a nie 10 minut. I mówi, coś przykuło jego uwagę i od tamtej pory nie mógł się od tego oderwać. Miał 52 lata. Przyszedł do braci McDonald's z pewnym pomysłem. Powiedział tak, słuchajcie, sprzedajcie mi to, a ja rozwinę to dalej i czekał i myślał, że to będą długie negocjacje, że to będzie wiele czasu trwać, zanim on to pozwolą mu to kupić. Był przygotowany na wszystko. Ale jeden z braci McDonald's podchodzi do niego i mówi tak. Słuchaj raj. widzisz ten dom na wzgórzu? To jest nasz dom, mój i mojego brata. Codziennie wieczór, razem z bratem, siadamy na werandzie i oglądamy panoramę miasta. I wszystko, co osiągnęliśmy, to już nam wystarcza. Bierz, ale pozostaw nam prawo do tego jednego lokalu. Co się działo później, to już historia, ale dzisiaj, dzisiaj McDonald's jest w pierwszej dziesiątce e, firm, które na świecie zarabiają najwięcej. Jeden odważny człowiek, który zdecydował się w wieku 52 lat na krok w nieznane. Po drodze wiele przeszkód, wiele barier, ale wytrwałość prowadzi nas do sukcesu. Kiedy patrzymy na apostoła Pawła, kiedy patrzymy na jego życie, kiedy widzimy, jak on maszerował przez świat, to widzimy, że tylko i wyłącznie wytrwałość zaprowadziła go do wszystkich tych miejsc, w których był. Tyle razy byłem bity, tyle razy ktoś chciał mnie zabić, tyle razy byłem na pełnym morzu. Wiara w połączeniu z wytrwałością prowadzi nas do, do zwycięstwa. Nie mylmy wytrwałości z cierpliwością, cierpliwie możesz czekać na kogoś lub na coś. Możesz czekać sobie cierpliwie, bo wiesz, że jutro przyjedzie listonosz i przywiezie ci coś. Tak często mam z kurierami. Wiem, że on ma moją paczkę, a nie mogę nic z tym zrobić. Chciałbym do niego pojechać, nawet gdzieś go złapać, a on zawsze mówi, o, jestem w innym mieście, nie do rady. I muszę cierpliwie czekać. Ale wytrwałość każe mi biec do niego i zabrać mu tą moją paczkę. Wytrwałość polega na tym, że jesteś w ciągłym ruchu. Czy słońce, czy deszcz, wszystko dobrze, czy nie, ty idziesz ciągle do przodu. Wiecie, jak wygląda, jakbyście teraz zaczęli dmuchać, nie wiem, czy zrobicie na tyle, na tyle wiatru. A daj spróbuj. Albo nie. Twoje życie chrześcijańskie ma polegać na, na ciągłym ruchu. Będzie w ciebie walić. Będą w ciebie walić ogromne fale. Będzie w ciebie walić ogromny wiatr. Będziesz dostawał po głowie. Będą cię opluwać. Będą się z ciebie śmiać. Ale ty jesteś w ciągłym ruchu. Ty jesteś w ciągłym ruchu. Bo jeżeli się zatrzymasz, to niestety albo się cofniesz, albo odpadniesz. Chrześcijaństwo, nasze, moje i twoje chrześcijaństwo polega na tym, że jesteśmy w ciągłym ruchu, dlatego nasza wytrwałość w połączeniu z wiarą prowadzi nas do zwycięstwa. Wytrwałość, uparte dążenie do czegoś, niezrażanie się łatwo trudnościami. Tak jak mówiłem, wytrwałość to określenie sportowe. Kto ostatnio oglądał z was mecz? Polska grała z Włoszkami. Polki i Włoszki, siatkówka. Pierwszy set, wow, ale są w gazie dziewczyny. Nikt na nie, nie stawiał, a one pozamiatały. Przegrają, już było wpisane w tabelę praktycznie, że trzecie miejsce zajmujemy, już na pewno nie przeskoczą już nikogo, Belgii. Drugi set, Polki dostają tak w czapę, że mówię do Ani, a nie mówiłem? Trzeci set, znowu czapa. Mówię, uff, trzy jeden pozamiatane, do domu. Myślicie, że... 2-1. Myślicie, że wtedy trener, którym rozmawiały, powiedział słuchajcie, przeczekajcie tego czwartego seta. Cierpliwie. Jakoś to będzie. Przegramy czy, czy nie przegramy, ale jakoś to będzie. Gdybym ja był ich trenerem, ponieważ nie słyszałem, co powiedział ich, ale myślę, że to mądry facet, więc powiedziałby tak jak ja. Wytrwałości, dacie radę, idźcie, poruszajcie się, jeszcze się nic nie stało, jesteście w stanie wygrać. Tak samo jest w Twoim życiu. Jeżeli jakieś problemy przychodzą do Twojego życia, nie powiem Ci, daj sobie spokój, cierpliwości. Powiem Ci, idź do przodu. Wygrasz, pokonasz to, ponieważ On jest z Tobą. Jego imię to Emanuel. Co znaczy Bóg jest z nami. A jeśli jest z Tobą, to nic Ci nie grozi. Jeśli jest z Tobą, On ma najlepszy plan. Jeśli jest, to, jest z Tobą, to przeprowadzi Cię przez to. Amen! Amen. Dzięki Kościele. Tyle pasji w Was jest. Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej Twój talent. Na świecie jest mnóstwo utalentowanych ludzi, którzy nigdy nie odniosą sukcesy. Nic nie jest w stanie zastąpić wytrwałości. Możesz być geniuszem, nigdy nie odkrytym. Możesz być człowiekiem wykształconym. Wiecie, jak wiele na świecie jest wykształconych bezrobotnych, bezdomnych? Możesz być naprawdę mega obdarowany, ale jeśli nigdy nie położysz rąk na drugiej osobie, to nigdy się nic nie wydarzy. Tylko wytrwałość i determinacja prowadzą nas do zwycięstwa poprzez wiarę. Teraz miałem puścić filmik. Puść ten filmik, a ja za chwilę go wyłączymy. Na dwie minutki. Ja tego nie rozumiem. Mi się dalej wydaje, że gdybym siadł na ten rower, to bym na pewno pojechał. Naprawdę. Myślę sobie, jak znajdę jakiegoś inżyniera, który mi coś takiego zrobi, to ja to udowodnię wam. Ale nie jesteśmy czasami już czegoś zrozumieć, ale jesteśmy w stanie zmienić nasze nastawienie. Jesteśmy w stanie coś zmienić w nas. Nie musisz się zgadzać na dziadostwo, które jest w twoim życiu. Podejmij decyzję i zacznij coś z tym robić. Zacznij wytrwale walczyć o lepsze. Na koniec jeszcze dwie historie. Ta historia jest bardzo znana w Australii. Ostatnio ją usłyszałem i ogromnie mnie zainspirowała. Steven Bradbury, następna znana przez was wszystkich postać. Steven Bradbury. To był człowiek, który był panczynistą, tak? Ci, którzy jeżdżą na, na łyżwach, short track. To był człowiek z Australii. I w pewnym momencie pojechał na olimpiadę. Na tej olimpiadzie nikt się z nim nie liczył. To był kolejny egzotyczny człowiek, który miał po prostu przyjechać i przegrać. I Steven Bradbury, wiecie, w pewnym momencie przez zupełny los, przez zupełne szczęście staje w finale short tracka. Ktoś w półfinale upadł, przewrócił się, wykorzystał szansę, przejechał. Ktoś gdzieś w świercinale coś się wydarzyło, Bradbury udało mu się przejść dalej i w pewnym momencie to jest chwila dla Australijczyków podniosła. Oni wtedy, tak jak my przed telewizorami, Adam Mały źleci, oni tak stawali przed tym telewizorem, ponieważ to było nierealne, żeby ten człowiek tam stanął. To był człowiek, który nigdy nie zajął jakiegoś lepszego miejsca przez kwalifikacje w Australii, wiecie, łatwo było przejść, bo tam mało kto trenuje sporty zimowe ale Bradbury stoi w finale i wszyscy już rozdali medale. Wszyscy komentatorzy mówią, wygra ten, ten, ten, ten zajmie drugie miejsce i ten, a Bradbury, no, lucky loser. Ile razy się może udać? I prawda jest taka, że na ostatnim okrążeniu, na ostatnim krążeru Bradbury jest ostatni. Czyli wszystko w myśl komentatorów. Bradbury jest na samym końcu. Wszyscy się śmieją, mówią, Uu! I wtedy dzieje się coś nieprawdopodobnego, bo wtedy jeden z ludzi, który jest przed nim, bierze się, przewraca, później jak domino, trzech kolejnych się przewraca, a Bradbury wjeżdża jako zwycięstwa na, na linię mety. Pierwszy Australijczyk w historii, który zdobywa medal olimpijski, pierwszy Australijczyk w historii, który ba, zdobywa złoto, Wszyscy łapią się za głowę, komentatorzy wiecie, nie wiedzą, co, co się dzieje, co się stało, co się wydarzyło. Atlanta, y, nie Atlanta, Sydney, y, nie Sydney, Turyn, 2002 rok, tak? Nie, Salt Lake City, przepraszam. Salt Lake City, tak, w 2002 roku. Nikt nie wie, jak to się stało, do dzisiaj w Australii jest pewne powiedzenie, y, jesteś jak Brad Berry. U nas, u nas to z Gogusia, tak, z Kaczora Donalda może, Goguś, tak? Jesteś jak Goguś, jesteś szczęściarzem. U nich Bradbury, jak ktoś słyszy, to od razu wie, że to jest ktoś pełen szczęścia. Można sobie myśleć tak, zasłużył czy nie zasłużył? Zasłużył czy nie? No przecież ludzie upadali, jak to? Ale jest coś, co go tam zaprowadziło. Wytrwałość, on był na lodzie. On był na lodzie i walczył. Dopóki jesteś na lodzie, dopóty masz szansę wygrać, dopóki jesteś na swojej drodze z Chrystusem, dopóty, kiedy wszystkie te, wszystkie te rzeczy zaczynają dołować Cię i oddalać Cię od Niego, ale dopóki jesteś na tej drodze, On jest z Tobą i jesteś w stanie wygrać. Jesteś w stanie wygrać. Amen. To jest niesamowite, dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. To, co wyróżniło Jego w tym wszystkim, to to, że On był na lodzie był na lodzie. Kilka miesięcy przed tą olimpiadą Bradbury miał ogromną kontuzję. Ktoś zarył, zarył w jego nogę i rozciął mu tą y, łyżwą, rozciął mu nogę. Nie wiadomo było, czy on w ogóle wróci. A facet wraca i zdobywa Złoto igrzysk Olimpijskich, o ile my bardziej, którzy idziemy z Chrystusem, o ile my bardziej, kiedy idziemy wśród burz, kiedy idziemy wśród wszystkich tych okoliczności, które nas trafiają, o ile bardziej my jesteśmy powołani do tego, żeby wygrywać, o ile bardziej my jesteśmy do tego, do tego stworzeni. Chcesz zmienić pracę? Wysłałeś tysiące CV, nic nie działa? wyślij kolejne tysiąc. Nigdy nie wiesz, co jest za rogiem. Twoje małżeństwo jest w złej kondycji, posypało się? Walcz, idź, wiesz, nigdy nie wiesz, co wydarzy się za rogiem. Kiedy moje małżeństwo było totalnie posypane i wszyscy mówili, już nic się nie da z tym zrobić, przyszedł on i zmienił wszystko. Czy cierpliwie czekaliśmy? Nie, każdy z nas walczył, każdy z nas wytrwale szedł ku sobie, z nim. To jest najwspanialsze, to jest najlepsze. Modlisz się o swoich znajomych, bliskich, nic się nie dzieje. Twoja żona, twój mąż, twoje dzieci... Twoi rodzice, twoja rodzina, nic się nie dzieje. Walcz, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Dopóki jesteś na lodzie, jesteś zwycięzcą. Tysiące razy kładłeś już ręce na ludzi. Wiesz, że Bóg cię powołał do wielkich rzeczy. Wiesz, że obdarował cię w jakimś, w jakimś konkretnym darze, ale nic się nie dzieje. Ty modlisz się, nic się nie dzieje. Walcz. Walcz. Bądź wierny, być może następny raz, kiedy nałożysz swoje ręce, twój cud będzie obok. Twój cud jest za rogiem, tylko zacznij walczyć, zacznij w to wierzyć. I teraz na koniec, kochani, przeczytam pewne wersety, które są dla mnie kwintesencją wytrwałości. Mateusza, 27 rozdział, wersety od 27 do 37. Ja wiem, że to nie ta pora roku, żeby czytać te wersety. Ale dla mnie to jest kwintesencja wierności, kwintesencja niepoddania się, kwintesencja wytrwałości, kwintesencja miłości, którą Bóg wylał do naszego życia. Wówczas żołnierze na, namiestnika zabrali Jezusa do pretorium, tam zgromadzili wokół Niego całą kohortę, rozebrali Go i narzucili na Niego szkarłatną perelynę, Wbili mu też na głowę splecioną z cierni koronę, a do prawej ręki wcisnęli kawałek trzciny. Następnie klękali przed nim i drwili – witaj królu Żydów! Pluli przy tym na niego i bili trzciną po głowie. Gdy już mieli dość wyśmiewania, zdjęli z niego pelerynę, ubrali go w jego własne szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie. Ubramy napotkali pewnego człowieka, Cyreniejczyka imieniem Szymon i zmusili go, aby poniósł krzyż. Po przybyciu na miejsce zwane Golgotą, czyli miejscem czaszki, podali mu do picia wino z żółcią. Skosztował, ale nie chciał pić. Tam go ukrzyżowali. Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, a następnie usiedli i pilnowali go. Umieścili też nad, nie, nad jego głową tabliczkę z wypisanym powodem jego ukrzyżowania. To jest Jezus, Król Żydów. To, co jest najpiękniejsze, to to, że Jezus wytrwale zmierzał na górę Golgoty, abyśmy mogli żyć. Jezus był wytrwały w tej drodze. Wiecie, Jezus mógł upaść i już nie wstać. Kiedy patrzę tak po ludzku, prawdopodobnie już przy pierwszej, przy pierwszej z tych rzeczy, które na Niego nałożyli, prawdopodobnie już bym nie dał rady i prawdopodobnie już bym powiedział, pozamiatajcie mnie. Nie chcę tu być. Ale Jezus wiedział, On miał konkretny cel. Wiedział, że w woli Jego Ojca jest to, aby właśnie w taki sposób odejść i w taki sposób zbawić człowieka. Aby dojść na ten krzyż. I kiedy patrzę na tą historię, kiedy patrzę na to, na to, w jaki sposób Jezus przez to przeszedł, to wydaje mi się, jestem tego pewny, że droga ta polegała na krótkich krokach, ale na pełnej, wielkiej wytrwałości. Dojdę, dojdę do tego miejsca, ponieważ mój Ojciec, który jest w niebie, mnie do tego powołał. Ponieważ mój Ojciec, który jest w niebie, ma taki plan, aby zbawić człowieka. Zrobię to, ponieważ kocham tego człowieka. Zrobię to, ponieważ muszę tam dojść. Kiedy patrzę na tą historię i teraz, kiedy patrzę na swoje życie, to jest mi przykro, że tak wiele razy tak szybko zrezygnowałem. Jest mi przykro, że tak wiele razy się poddałem. Ale tak jak napisał Jakub, chcesz mądrości, proś o nią. Chcesz wytrwałości, proś, zabiegaj o nią. Bądź wytrwały, a Bóg odpłaci Ci za to. Amen, kościele.